Rekolekcje są dla małżonków, dla małżeństw, zarówno tych będących ze sobą, jak i dla samotnych małżonków. Zapraszam małżeństwa, zarówno te będące w kryzysie, przeżywające jakiekolwiek trudności oraz te tak zwane szczęśliwe. Konferencję będzie głosił ksiądz Szymon Czuwara, który jest tutaj naszym lubelskim opiekunem wspólnoty oraz ksiądz Tomasz Surma z Puław. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godzinie 18, trwają do niedzieli, do godziny 15, do godzin poobiednich. Odbędą się w Wereszczynie koło Urszulina w Zgromadzeniu Apostołów Miłosierdzia Bożego Braci Faustynów w ich przyklasztornym ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym. Można przyjechać na rekolekcję z dziećmi, zapewnimy opiekę po wcześniejszym zgłoszeniu. Wszystkich pragnących wziąć udział w tych rekolekcjach prosimy o kontakt telefoniczny. Dokładne informacje o rekolekcjach można także uzyskać na naszej stronie internetowej www.sychar.org, tam w zakładce Ognisko w Lublinie, lub www.kryzys.org, zakładki Lublin i Puławy.